Księga Jaroma. Pan szczęści nefitom, którzy przestrzegają prawa Mojżesza i czekają na przyjście Mesjasza. Prorocy trudzą się, aby nefici pozostali wierni Bogu. Ja, Jarom, zapisuję kilka słów zgodnie z przykazaniem mego ojca Enosa, aby nasze rodowody były kontynuowane. I ponieważ płyty te są małe, a co piszemy jest dla pożytku naszych braci Lamanitów, mogę tylko niewiele zapisać. I nie będę podawał swoich proroctw ani objawień, bo cóż więcej mogę zapisać ponad to, co zapisali moi ojcowie. Czyż nie czynili oni wiadomym planu zbawienia? Oto mówię wam, że uczynili to i to mnie zadowala. I potrzebujemy nauczać wiele ten lud ze względu na znieczulenie ich serc, ich głuchotę, zaślepienie ich umysłów i hardość. Mimo to Bóg jest im niezmiernie łaskawy i nie zmiotł ich jeszcze z powierzchni ziemi. Jest pośród nas wielu, którzy otrzymują liczne objawienia, gdyż nie wszyscy są hardzi. I ci, którzy nie są hardzi, wierzą, komunikują się ze Świętym Duchem, który objawia ludziom według ich wiary. Oto minęło 200 lat. I lud Nefiego stał się silny w kraju. Przestrzegali prawa Mojżesza i poświęcali Panu dzień szabatu. Nie przeklinali ani nie bluźnili Bogu. A prawa ich kraju były wyjątkowo surowe. I rozprzestrzenili się po kraju podobnie jak Lamanici. I Lamanici byli znacznie liczniejsi od Nefitów i lubowali się w morderstwach i pili krew zwierząt. I wiele razy nachodzili nas, aby walczyć z nami Nefitami. Jednak nasi królowie i przywódcy byli silni wierze w Pana i nauczali lud dróg Pana, dlatego oparliśmy się lamanitom i wyparliśmy ich z naszego kraju i zaczęliśmy obwarowywać nasze miasta i wszelkie miejsca naszego posiadania mnożyliśmy się niezmiernie i rozprzestrzenialiśmy po kraju i bogaciliśmy się w złoto, srebro, drogocenne przedmioty, misterne wyroby z drzewa, budynki i urządzenia, a także w żelazo, miedź, mosiąc i stal, sporządzając różne narzędzia do uprawy ziemi i broń do walki. Ostro zakończono strzałę, kołczan, grot i oszczep oraz czyniliśmy wszelkie przygotowania do wojny. I gdy byliśmy tak przygotowani do stawienia czoła Lamanitom, nieszczęściło im się w walce z nami. I sprawdziło się, co Pan powiedział naszym Ojcom. Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będę wam szczęścił na tej ziemi. I stało się, że prorocy Pana grozili Nefitom zgodnie ze Słowem Boga, że jeśli nie będą przestrzegać przykazań i popadną w grzech, zostaną zmieceni z powierzchni ziemi. Przeto to prorocy, kapłani i nauczyciele trudzili się namawiając wytrwale lud do pilności, nauczając prawa Mojżesza i wyjaśniając cel, dla którego zostało dane, przekonując ich, aby czekali na Mesjasza i wierzyli w jego przyjście, jak gdyby to się już stało. W ten sposób ich nauczali. I stało się, że czyniąc to, ocalili ich, że nie zostali zmieceni z powierzchni ziemi, bowiem wzruszyli ich serca słowem, wytrwale pobudzając ich do nawrócenia. Minęło 238 lat, w większości na wojnach, potyczkach i waśniach. I ja, Jarom, nie piszę więcej, bowiem te płyty są małe, jednak moi bracia macie drugie płyty Nefiego i na nich jest zapisany przebieg naszych wojen według kronik królów, które nakazali spisać. I przekazuję te płyty w ręce mego syna, o Omniego, aby zostały zachowane zgodnie z przykazaniami moich ojców.